To są informacje Polskiego Radia 24. Nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wicepremier Gawkowski zapowiada trzeci rządowy projekt. Jak Polska 2050 zagłosuje w sprawie odwołania szefowej resortu klimatu, klub nie podjął jeszcze decyzji. Roman Polański niespodziewanie odwiedził łódź. Pokazano tam zrekonstruowany cyfrowo film Pianista. Minęła 22. Łukasz, Pastor, zapraszam. Weto prezydenta uniemożliwia ochronę polskich klientów, tak mówili przedstawiciele rządu po głosowaniu. Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do kolejnej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. W kancelarii premiera był Mariusz Pieśniewski. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że prezydent zawetował ustawę, która wprowadzała nad firmami kryptowalut kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego. Nie mamy teraz możliwości efektywnego bronienia interesów polskich klientów, mówił minister. Tysiące osób są prawdopodobnie poszkodowane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 polityki i te zależności finansowe muszą być wyjaśnione. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Będzie trzecie podejście do przyjęcia ustawy o kryptoaktywach, zapowiedział to wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak dodał, w projekcie pojawią się zmiany. Na razie nie ma jednak mowy o konsultacjach ustawy z Pałacem Prezydenckim. Tymczasem nieprawidłowości w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto bada prokuratura regionalna w Katowicach. Zawiadomienia zgłaszają pokrzywdzeni z całej Polski, mówi rzecznik prokuratury Michał Binkiewicz.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 co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy sprawdzają jak funkcjonowała giełda i jak obracała środkami finansowymi od inwestorów. Klub Polski 2050 nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej głosowania w sprawie odwołania szefowej resortu klimatu. Mówił o tym na naszej antenie poseł tego ugrupowania Adam Gomoła. Premier ostrzegł posłów Polski 2050, że ewentualne poparcie wniosku o odwołanie Pauliny Henik-Kloski może oznaczać zakończenie współpracy w rządzie. Poseł Gomoła tak odniósł się do słów szefa rządu. Nie uważam, że mam cokolwiek wybierać, jeżeli będzie decyzja pana premiera Tuska, żeby zakończyć koalicję, no to on będzie miał to na sumieniu. Pamiętaj tam naszą umowę koalicyjną, pamiętam jakie partie tworzą koalicję rządzącą. Jeżeli oczywiście za minister Henik-Kloska chce pan premier wziąć odpowiedzialność, bo z tego co słyszałem wczoraj od przewodniczącej, bronił jej jak swojej, jak z koalicji obywatelskiej, to będzie oczywiście to robił. Polska 2050 czeka na spotkanie z szefową resortu klimatu. Odwołania Pauliny Henik-Kloski domagają się kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. PSL nie ujawnił jeszcze swojego stanowiska. Głosowanie za około dwa tygodnie. Po ochłodzeniu relacji z Donaldem Trumpem Georgia Meloni ponownie spogląda na Europę. Dziś zaproszono ją na spotkanie na temat sytuacji w Cieśninie Ormus. Premier Włoch zadeklarowała możliwość wysłania tam krajowych jednostek. W Pałacu Elizejskim rozmawiali przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch, a zdalnie łączyli się z nimi przedstawiciele około 50 państw. Relacja Urszuli-Rzepczak. Georgia Meloni znowu stawia na swoją aktywność i obecność Włoch w Europie. Po spotkaniu w Pałacu Elizejskim podkreśliła, że otwarcie cieśniny Ormus jest nie tylko ważne dla procesu negocjacyjnego w konflikcie bliskowschodnim, ale też ma ogromne znaczenie gospodarcze, bo od tego zależą światowe łańcuchy dostaw. Cieśnina odpowiada za jedną piątą światowego zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego i za nawet 30% światowego handlu nawozami. To zaś wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe milionów ludzi. Premier Włoch zgłosiła gotowość do udostępnienia włoskich okrętów w Cieśninie. Warunkiem jest zakończenie działań wojennych i obecność floty wyłącznie w celach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 Zmiana jest pisana jakby w naturę tego medium, czyli mówiąc krótko się tego nie boję, bo myślę, że istota pozostaje ta sama. Istotą jest opowieść, istotą jest jakaś historia, którą reżyser opowiada widzom. Pianista to film z 2002 roku oparty na wspomnieniach Władysława Szpilmana. To jeden z najczęściej nagradzanych filmów w reżyserii Romana Polańskiego. Ponownie nadciągają przymrozki, zwłaszcza na północy kraju. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 4 stopni. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach pomorskim, zachodnio-pomorskim oraz na północy kujawsko pomorskiego W nocy temperatura powietrza wynosi, wyniesie od 2 do 4 stopni, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Najbliższe noce nadal z przymrozkami, tutaj głównie na północy kraju. Temperatury w nocy do 2 do 4 na północnym wschodzie, w centrum od 3 do 5 i do 7-8 stopni na zachodzie i południowym w zachodzie kraju. Na krańcach wschodnich może spaść deszcz. W niektórych miejscach pojawią się też gęste mgły. Wieczór w Polskim Radiu 24 Turbo Historia Krzysztof Grzybowski, naszym gościem jest pan Stanisław Sadkiewicz, Jeżeli pan pozwoli, dzień dobry. Dzień dobry. To tu spojrzy na ściągawkę, czyli na książkę, która leży obok mnie. Oficer rezerwy, były żołnierz szóstej Brygady powietrzno -Desantowej, czyli czerwone berety, tak? O, bordowe Bordowy, właściwie, tak. ale... Chociaż powszechnie mówimy o czerwonych. Powszechnie mówi się o czerwonych, więc nie jest to żaden błąd. Weteran wojny w Afganistanie, oficer bezpieczeństwa na statkach handlowych, dziś bardziej analityk, konsultant. A przede mną książka, i to będzie temat naszej rozmowy, o tytule Muzykanci. Nieopowiedziana historia grupy Wagnera. Dlaczego muzykanci? Od tego zacznijmy. To jest takie samo określenie funkcjonujące wewnątrz grupy Wagnera, które nawiązuje do jej nazwy, która z kolei wywodzi się od pseudonimu, czy też kryptonimu jej dowódcy, Dmitrija Utkina, który używał właśnie kryptonimu Wagner, który to kryptonim wziął się według wewnętrznej legendy od zamiłowania Utkina do muzyki tego niemieckiego kompozytora. Stąd więc te wszystkie muzyczne metafory, nawiązania, tak jak muzykanci, orkiestra, które funkcjonują wewnątrz grupy Wagner. Bo Wagnerowcy sami siebie też tak potrafili nazywać, tak? Muzykanci. Tak, to jest, mhm. to jest określenie wywodzące się właśnie z tej wagnerowskiej, kultury, z tej wagnerowskiej. E, tradycji, jeśli można to tak e, ująć. Samo określenie funkcjonujące e, wewnątrz organizacji. No to kolejne pytanie, które musi się pojawić na samym początku. E, dlaczego Pan, jako były żołnierz, jako weteran wojny w Afganistanie, postanowił sięgnąć po historię Grupy Wagnera? No, historię z naszej perspektywy szczególnie raczej mało chwalebną. E, tak, no ale również mało chwalebne. E, przymroczne elementy naszej rzeczywistości też wymagają opisania i e, zrozumienia. Zrozumienia w takim sensie e, poznawczym, niejako. jako e, próby wybielania czy relatywizowania e, działalności tej organizacji. A spotkał się pan z takimi zarzutami? E, tak. E, nie polemizowałem z nimi, ponieważ no, mam niemal stuprocentową pewność, że wywodzą się od, że pochodzą od ludzi Którzy jej nie przeczytali, bo każdy, kto, kto by po tę książkę sięgnął, przekonałby się, że z romantyzowaniem tej organizacji nie ma ona nic, nic wspólnego. No to w takim razie przechodząc już do samej historii, do samej książki, mam takie wrażenie, że właściwie do bardzo długiej rozmowy o, o grupie Wagnera i w ogóle na przykład o współczesnej Rosji, to do takiej bardzo długiej rozmowy wystarczyłby sam wstęp w pana książce, bo już tam roi się od różnego rodzaju paradoksów. Bo mamy na przykład grupę Wagnera, która handluje koszulkami i odżywkami dla twardych mężczyzn. Reklamówki tych produktów są kręcone bezpośrednio na linii frontu na Ukrainie, rzecz w pierwszym momencie... Nie do uwierzenia. Tutaj trochę naprostuję, ponieważ to nie sama grupa Wagnera, jako organizacja, prowadzi taką działalność. To są raczej próby takiego monetyzowania tej legendy grupy Wagnera, która wciąż jest żywa e, w rosyjskim społeczeństwie przez albo byłych Wagnerowców, albo jak te odżywki, o których Pan wspomniał, tu faktycznie tą sprzedażą i reklamą. E, tych odżywek zajmuje się lub zajmowała się, bo nie wiem, czy nadal jest aktywna sprzedaż. Oddział regularnego wojska rosyjskiego wciąż aktywny na froncie, który kiedyś był częścią grupy Wagnera, ale obecnie już nie. Więc to nie, nie, nie sama grupa Wagnera taką działalność prowadzi, ale różne organizacje lub ludzie, którzy pozostali po jej rozpadzie i e, próbują tę legendę monetyzować. No to jeszcze jedna kwestia. Do samej legendy, to tej legendy, która jest żywa wśród Rosjan, to oczywiście powrócimy, ale kolejny no chyba też paradoks, tak, no, tak możemy powiedzieć, bo y, grupa Wagnera, no i myślę teraz o tych pierwszych latach do momentu tego chyba no, największego rozwoju, największej potęgi grupy Wagnera, która z jednej strony jest bez wątpienia narzędziem władzy, jest y, narzędziem Putina, Kremla, jakby tego nie nazywać, ale z drugiej strony y, bardzo chętnie kryuje się na taki samodzielny byt, który... Kto wie, jeśli będzie trzeba, to tej władzy wymierzy sprawiedliwość. E, tak, grupa Wagnera, choć bez wątpienia była i jest narzędziem polityki zagranicznej Kremla, to e, przynajmniej za życia Prigorzyna miała duże aspiracje e, wyrwania się na samodzielność, co w różnych okresach e, lepiej lub gorzej się udawało z tym e, apogeum w momencie buntu kiedy na tą niezależność wyrwała się e, wprawdzie na krótko, ale e, całkowicie. Mówię tu o buncie Prigorzyna, który miał miejsce w czerwcu 2023 roku, kiedy grupa Wagnera otwarcie i zbrojnie wystąpiła przeciwko rosyjskiej władzy. No i kolejny y, paradoks, albo inaczej być może kolejny fenomen, jeżeli chodzi już o Rosję i rosyjskie społeczeństwo, y, czyli właśnie ten kult grupy Wagnera, y, kult w społeczeństwie, które szanuje y, władzę, która jest silna i bezwzględna, ale jednocześnie, no i tu mamy paradoks, jest pełna podziwu dla tych, którzy potrafią się tej władzy sprzeciwić. I mam wrażenie, że tu wchodzimy w ogóle w jeszcze jeden taki czysto rosyjski fenomen, czyli fenomen szacunku, jakim w Rosji wcześniej w Związku Radzieckim cieszył się i cieszy świat przestępczy, czyli świat bezwzględnej siły i świat, który tą siłą potrafi się właśnie jakoś opierać, opierać państwu. Tak, to jest, tak jak pan wspomniał, paradoks, bo z jednej strony ci sami ludzie, którzy popierają Putina i jego politykę, Często e, otaczają kultem wręcz Prigorzyna i Utkina, którzy e, otwarcie przeciwko Putinowi wystąpili, którzy ludzi z jego otoczenia nazywali zdrajcami, prost zarzucali im sabotaż wysiłku wojennego, no i w końcu zbrojnie wystąpili zabijając e, podczas tego buntu pewną ilość rosyjskich e, żołnierzy, którzy próbowali e, powstrzymać marsz na Moskwę więc y, jest to jeden z fenomenów grupy Wagnera, który jest trudny do zrozumienia, czy może nawet szerzej fenomen rosyjskiego społeczeństwa, że jednocześnie popieramy politykę prezydenta Putina, ale jednocześnie popieramy i podziwiamy Prigorzyna i Utkina, którzy tej władzy wprost wypowiedzieli posłuszeństwo i zbrojnie ruszyli na stolicę wcześniej zajmując Rostów nad Dom, Donem i zajmując sztab połączonych sił Znajdujący się w tym mieście. No, mówiłem, że tych paradoksów, tych fenomenów w samym wstępie jest naprawdę kilka i one by wystarczyły do długiej rozmowy, bo chociażby właśnie to, w jaki sposób w Rosji traktuje się ten świat przestępczy, to jest już temat na bardzo długą dyskusję. No ale wróćmy do grupy Wagnera, do grupy Wagnera, o której można przeczytać i tu już jest pierwsze chyba jednak zaskoczenie, że to nie była wcale pierwsza tego typu formacja stworzona w Rosji, no, w jakiejś mierze podporządkowana celom państwa czy też celom władzy. Bo te pierwsze kroki to, to korpus słowiański, który działał w Syrii, albo miał działać w Syrii. Tak, on działał w Syrii bardzo krótko. E, ta wyprawa do Syrii zakończyła się porażką. To była pierwsza lub jedna z pierwszych przymiarek e, Rosji do stworzenia własnej e, prywatnej firmy wojskowej. Takie firmy funkcjonowały już w świecie zachodu od e, przynajmniej 10 lat. Wojna z terroryzmem, która rozpoczęła się w 2001 roku spowodowała rozkwit e, takich prywatnych firm wojskowych, kontraktorów wojskowych, jak to się nazywa, w Stanach Zjednoczonych e, i również w, w ogólnie pojętym świecie zachodu. Do tego stopnia, że w pewnych momentach w Afganistanie lub Iraku więcej było tych kontraktorów czy najemników niż regularnych sił e, amerykańskich. I około 2010, między 2010 a 2012 rokiem również w Rosji e, rozpoczęto takie próby tworzenia takich firm. E, jedną z pierwszych jeszcze przed Korpusem Słowiańskim była e, firma Moran Security Group, która zajmowała się głównie dostarczaniem ochroniarzy na statki handlowe pływające w regionach zagrożonych piractwem, ale około 2013 roku postanowiła rozszerzyć swoją działalność również na operacje lądowe. I taką próbą właśnie było stworzenie spółki córki nazwanej Korpus Słowiański, która była zarejestrowana w Hongkongu ze względu na to, że rosyjskie prawo nie pozwalało oficjalnie i nadal nie pozwala na formowanie prywatnych firm wojskowych. I ta e, firma Korpus Słowiański w 2000, jesienią 2013 roku otrzymała pierwszy kontrakt w Syrii e, na ochronę pól naftowych e, na zlecenie syryjskiego rządu. Ta wyprawa, jak mówiłem, zakończyła się porażką e, w bitwie pod Assuchną, gdzie e, Rosjanie starli się z państwem islamskim. Kontrakt został zerwany, najemnicy wrócili do, e, do Rosji, ale samego pomysłu... Nie porzucono i już rok później w 2014 roku w Donbasie pojawili się najemnicy już wtedy z grupy Wagnera. No ale zanim do tego doszło, musiało się przeciąć kilka ścieżek, kilka, kilku osób. Pisze Pan o tym, że jesienią 2013 roku, z plot różnych zdarzeń, z protokoliczności mamy po pierwsze Prigozina, który traci intratne kontrakty, na których zarabią miliony dolarów czy też dziesiątki milionów rubli. No i Prigozin bardzo potrzebuje wejść w jakiś nowy biznes. Drugi bohater, czyli Dmitrij Utkiny, po tym fiasku wyprawy do Syrii, szuka zajęcia. Na dokładnie w tym samym czasie na Ukrainie wybucha Euromaiden. No i to z punktu widzenia tej historii wszystko pięknie razem się składa, ponieważ już w lutym mamy aneksję Krymu. Turbohistoria. Zarówno Dmitry Jutkin, jak i wielu z e, innych założycieli grupy Wagnera brało wcześniej udział w wyprawie Korpusu Słowenskiego e, do Syrii. I po tej nieudanej próbie e, zostali często na lodzie, bezrobotni, e, bez pieniędzy, bo e, pieniędzy za ten kontrakt e, im nie wypłacono. I to oni e, tworzyli właśnie tą nową, już ściślej kontrolowaną przez Kreml e, prywatną firmę wojskową, która pojawiła się według niektórych doniesień właśnie na Krymie po raz pierwszy, ale brak na to... Dowodów natomiast wiemy z całą pewnością, że najpóźniej w sierpniu 2000, 2014 roku pojawiła się w Ługańsku. No i tu zaczyna się, chyba możemy tak powiedzieć, początek budowania, tworzenia tej legendy Wagnerowców, tej legendy, która jest do dziś żywa w Rosji, bo tak naprawdę ta legenda zaczyna powstawać wokół Udziału Wagnerowców w bitwie o lotnisko w Ugańsku. E, tak, najpierw. Pełno jest, pełno jest mitów, niedopowiedzeń, ale no, tak buduje się legendy. E, tak, najpierw grupa Wagnera e, brała udział w e, odparciu ukraińskiego natarcia na Ugańsk na początku sierpnia e, 2014 roku. Potem, właśnie e, w szturmie na lotnisko ugańskie, które wcześniej próbowały zdobyć oddziały separatystów, ale im się to nie udało. Wagnerowcy odnieśli wtedy. Pierwszy duży sukces, który być może po części wynikał z tego, że Ukraińcy wówczas już powoli opuszczali to lotnisko, wiedząc, że nie zdołają go utrzymać, bo ono było praktycznie niemal w całości otoczone, Ale jakby nie było, Wagnerowcy 31 sierpnia rozpoczynają szturm, który w ciągu jednego dnia e, zakończył się sukcesem i był to taki pierwszy duży sukces, który taka legenda założycielska Grupy Wagnera jako takiego elitarnego bractwa wojowników, którzy posyłani są tam, gdzie inni nie dali rady i odnoszą sukces. No ale bardzo szybko e, Wagnerowcy, najprawdopodobniej, no bo tu też rozumiem, że takich bezpośrednich dowodów na to nie ma i raczej nie będzie, e, zaczynają zajmować się w tych separatystycznych e, republikach zupełnie inną robotą. Przywracaliśmy ład konstytucyjny, to jeden z bohaterów tak ładnie to określił. E, tak, ja wielokrotnie w tej książce podkreślam i to też należy tutaj podkreślić, że zwłaszcza te pierwsze miesiące i lata istnienia grupy Wagnera, nadal są bardzo skryte w cieniu. Bardzo niewiele wiemy o nich, więc e, bardzo trudno odtworzyć dokładny przebieg zdarzeń. Natomiast mamy relacje, mamy pewne poszlaki mogące wskazywać na to, że grupa Wagnera była właśnie zaangażowana w trzymanie w ryzach niepokornych komendantów oddziałów separatowych. E, brała udział w rozwiązywaniu siłowym takich oddziałów, przy nawet być może e, w zabójstwach politycznych. E, Ale przepraszam, bo to też pokazuje, e, jak ciekawa była sytuacja polityczna w środku tych republik, co tam się działo, jaki tam był kocioł, e, jeżeli chodzi o te wzajemne relacje, no, tych, którzy teoretycznie powinni stać po tej samej stronie. Tak, być może duża część tych komendantów nie do końca zgadzała się z tym, z, z kierunkiem, który obrały Republiki Ługańska i Doniecka, jak nazwano te zbuntowane prowincje. Nie do końca zgadzali się z polityką nowych władz i jeśli zbyt otwarcie te nowe władze krytykowali albo wręcz występowali przeciwko nim, to bardzo często spadały na nich rozmaite nieszczęścia, rozmaite nieszczęśliwe Wypadki, jeśli można to tak eufemistycznie ująć, to znaczy zamachy, wypadki, zaginięcia i tak dalej. I według niektórych relacji grupa Wagnera była zaangażowana wówczas właśnie w to utrzymywanie konstytucyjnego ładu, jak to eufemistycznie ujął jeden z Wagnerowców w swoich wspomnieniach. No ale ta pierwsza wojna na Ukrainie, a właściwie ta wojna, która rozpoczęła się w 2014 roku, to jest jeden wątek. No, niejako równolegle grupa Wagnera działa też w Syrii. No i pytanie, czy na przyszłość grupy Wagnera ta działalność w Syrii tak naprawdę nie będzie miała większego wpływu, nie będzie miała większego znaczenia? Tak. W rozpoczęcie działalności w Syrii pod koniec 2015 roku, te kilka lat, które grupa Wagnera tam spędziła, były bardzo obfite w konsekwencje, które później doprowadziły do e, rozmaitych wydarzeń. Po pierwsze dlatego, że grupa Wagnera, która udowodniła swoją przydatność w Donbasie, e, została wysłana do Syrii, gdzie również odniosła kilka e, znaczących sukcesów. Ale jednocześnie w, podczas tej kampanii syryjskiej bardzo mocno narastał konflikt między syryjskiej bardzo mocno narastał konflikt między Prigozynem a ministrem Szojgu. I On spo spowodował, że w pewnym momencie model biznesowy, nowy sposób finansowania swojej, model biznesowy, nowy sposób finansowania swojej działalności, e, który polegał na tym, że grupa Wagnera przerpała zyski, grupa Wagnera przerpała zyski e, z wydobycia ropy i gazu z pól, które wcześniej odbiła z rąk państwa islamskiego. To z kolei spowodowało, że grupa Wagnera mocno się e, uniezależniła, bo skoro była w stanie sama się finansować, finansować to zyskała pewną niezależność, oczywiście nie pełną, bo Krem nadal ją kontrolował, ale w jaki sposób Prigorzyn był, był w stanie podejmować próby prowadzenia własnej polityki. I ten model biznesowy został później przeniesiony do Afryki kilka lat później, kiedy Prigorzyn właśnie tam e, zaczął zdobywać kontrakt. Oczywiście nadal jako długie ramię Kremla, ale w dużej mierze samodzielnie. To znaczy on często negocjował warunki tych kontraktów z przywódami państw afrykańskich. On przerpał zyski również z wydobycia surowców mineralnych e, w tych krajach. On był też, y, chociażby bro, to wszystko zaowocowało tym, że w pewnym momencie grupa Wagnera stała się bardzo, bardzo niezależna od Kremla. No ale to jest jeden wątek, a ja myślę jeszcze o drugim wątku, który też będzie miał bardzo poważne konsekwencje. To znaczy, że też w Syrii zaczyna powstawać takie przekonanie wśród Wagnerowców o tym, że tak naprawdę to oni odwalają czarną robotę, a potem niewdzięczni, zazdrośni, nie wiem, oficerowie, przedstawiciele państwa, władz niejako spychają ich na bok i medale przypinają komuś zupełnie innemu. Tak, to był bardzo e, żywy sentyment wśród Wagnerowców. Pojawia się bardzo często e, w rozmaitych wspomnieniach. Pojawiał się ten wątek również e, wiele lat później, kiedy konflikt między Prigorzynem a Szojgu e, stał się publiczny i Prigorzyn właśnie wyciągał e, ministrowi obrony to, że... E, Odwalał całą szarną robotę rękami Wagnerowców, a medale przypinał sobie i swoim podwładnem. Jest to legenda żywa wśród Wagnerowców i do pewnego stopnia uzasadniona, bo faktycznie Wagnerowcy odnieśli tam kilka dużych sukcesów. Oczywiście niesamodzielnie, no bo walczyli u boku syryjskiej armii. No, o której mieli zresztą fatalną opinię. Również uzasadnioną do pewnego stopnia. I e, Wagnerowcy odnieśli kilka sukcesów, chociażby dwa e, szturmy Palmyry, e, miasta w środkowej Syrii. E, Wagnerowcy po raz pierwszy zdobyli ją w 2016 roku, poprzednio zostali wycofani w, z Syrii, a zaledwie kilka miesięcy później e, miasto to ponownie wpadło w ręce państwa islamskiego i Wagnerowcy ponownie zostali wysłani e, na Bliski Wschód, żeby to miasto ponownie szturmować i ponownie je e, zdobyli. Co ciekawe, podczas obu tych szturmów Wagnerowcy ponieśli straty w wyniku bratobójczego ognia ze strony e, regularnych sił rosyjskich. Prawdopodobnie przez pomyłkę, no ale też było to pożywką dla rozmaitych teorii spiskowych e, mówiących o tym, że Ministerstwo Obrony specjalnie powodowało straty wśród żołnierzy grupy Wagnera. I to właśnie, właśnie głównie te dwa szturmy Palmyry zbudowały takie poczucie, że my jako Wagnerowcy jesteśmy niezastąpieni. No jeśli, jeśli nas nie ma na miejscu, to siły syryjskie nie są w stanie nawet utrzymać miasta, które e, im podaliśmy na tacy musimy ponownie jechać na miejsce, ratować e, sytuację. No i w końcu w 2018 roku doszło do takiego kulminacyjnego e, wydarzenia, będącego podłożem e, tego konfliktu który później bardzo się zaognił, mowa o bitwie na polach Konoko, kiedy Wagnerowcy zostali pozostawieni sami sobie w starciu z amerykańskim lotnictwem, co skończyło się bardzo bolesną klęską. I Ale w... przekutą też w pewien mit. To jeżeli pan pozwoli, to do tej bitwy, rzeczywiście niezwykle istotnej gdzie jak grupy Wagnera, powrócimy w drugiej części naszej rozmowy. To jest koniec rozmowy na antenie Polskiego Radia 24. Po resztę zapraszam do podcastów Polskiego Radia. Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Głoszenie społeczne. Pamiętasz, jak dziadkowie opowiadali Ci historie, które uczyły Cię, co jest naprawdę ważne? Wyobraź sobie miejsce, gdzie te opowieści o odwadze, przyjaźni i pasji ożywają na nowo. Gdzie starsze pokolenie dzieli się doświadczeniem, a młodsi uczą się marzyć i działać. To przestrzeń, w której tradycja spotyka nowoczesność, a wspólne rytuały budują silne więzi.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 W weekendzie kulturalnym po 21. Zapraszam, Maja Kluczyńska. Tylko proszę wyłączyć telefon.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 Zbliża się 22.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Co najmniej 350 milionów złotych mogli stracić poszkodowani przez Zonda Krypto. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach. Jej rzecznik, prokurator Michał Binkiewicz, poinformował Polskie Radio, że postępowanie dotyczy wprowadzenia w błąd wielu osób, co do możliwości kupna i przechowywania walut typu Fiat i kryptowalut w ramach giełdy Zonda Krypto. Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia osób pokrzywdzonych oraz doniesienia medialne stanowiące o problemach związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach zonda krypto. Zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają do prokuratury regionalnej w Katowicach z terenu całego kraju, a wysokość szkody ulega zmianie. Obecnie wynosi nie mniej niż 350 milionów złotych. Śledztwo powierzono zarządowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zaprzysiężeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stają w obronie czwórki niezaprzysiężonych sędziów. Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek skierowali do prokuratora generalnego doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, mówi rzeczniczka prokuratury Anna Adamiak dopatrują się tego przestępstwa w sytuacji, w której tych czworo wybranych w tych samych wyborach przed Sejmem sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zostali dopuszczeni do pracy, nie nawiązano z nimi stosunku służbowego w Trybunale Konstytucyjnym, jak również w związku z tym nie przydzielono im stanowiska pracy, ale, a także nie wyznaczono spraw do rozpoznania już jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. A chodzi o czworo sędziów, od których ślubowania nie odebrał prezydent. Zdaniem zawiada Miających. Opisane zachowania wyczerpują znamiona przestępstwa urzędniczego popełnionego na szkodę interesu publicznego i naruszenia praw pracowniczych. Afrykańskie kleszcze giganty zawędrowały do Polski. Kilka osobników z rodzaju hyalomma odnaleziono w różnych częściach kraju, w tym w Piotrkowie Trybunalskim. Kleszcze zostały poddane badaniom, które wykazały, że przenoszą bakterie gorączki plamistej. Marta Prylińska z piotrkowskiego sanepidu zapewnia, że na razie nie ma powodów do obaw. Na tę chwilę nie ma danych potwierdzających ich stałe występowanie na terenie miasta i Powiatu Piotrkowskiego. Doniesienia odnoszą się do pojedynczych przypadków w Polsce i wiążą się z migracją ptaków. Takie pojedyncze przypadki odnotowywano w Polsce również po poprzednich latach i nie wskazują one na stałe występowanie tych kleszczy. Kleszcze z rodzaju hialoma są wyjątkowo duże, poruszają się też znacznie szybciej niż kleszcze pospolite i łąkowe.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 Reklama Ależ się...